Hey, Szleją się po mieście, nareszcie taki dzień Gdy się po mieście, nareszcie Szleją się po mieście, nareszcie na taki dzień na Ej, hey, drewo, sieciówkę masz? No. To nie jestem dziś, już sam do miasta Jedziemy tam plecaku plan, zresztą bo to już na pamięć znam? Gram. Ale dokąd to nie przyszło? No bo nam, czy towarze ten sam? Mamy na twarzy pana, czekałem na to już od rana. Idziemy na przystanek gdzie ta bana odjechała. No to alarm jest kanał, jak mogła nie zabrać? Po podróży nocnych pana. Nie tak ją dogonimy, nie, nie będzie taka cena. No nareszcie transportu zmiana, jesteśmy w mieście. Wreszcie mogę stwierdzić, że się na ulicy w centrum jeszcze, jeszcze tylko spotkać. Kogoś zgoda przed to poje nogi. Rodzą dużo dają, bo wy dużo mogą. Za nudę płacić tylko, a najgorzej z pomysłu. Niech się coś nałoży, wydarzenia będzie ścisło. Pójdzie Pójdzie płykko, by coś rotło A być nieudany dzień, że z wyjazdu nic nie wyszło Nawet nic nie było. ogromny mam niedosyt Nic nie wyczułem, nasze nosy, żadne z głosy, kiepskie losy, stop Przewin to Niech tak wróć, no i co? No i weźcie tu składu, kucz, to co mogę móc? Takie plany, a tu inny wóz, taki trud Myśli pół co by zrobić tu z dół? Drewo nie nie mówi, że widzi znajomych już Nareszcie, szlejemy się po mieście Nareszcie taki dzień, gdy się po mieście Nareszcie Szleją my się po mieście, nareszcie, to ciemny szleją my się po mieście. Teraz, jest się po mieście, na my się po mieście na razie Taki dzień do centrum a przedostanie Blinów w Katowice Mieszę się, jest odpany z ptasiego wydostanie Więc opuszczona chata Katowice, rynek, spotkać można tu kandata Ola, trzeba fata, dziś dobrym humorem służę Do sklepu, do sklepu, no i lokalne podróże W śląskiej strukturze I słonecznym cieplek, piłek z LT. No i dwa krew, jest świetnie Wiele osób spotykamy z nimi po klachomy. Czasu dużo, mamy, my się po rynku Podsumowanie, i sączony w szynku. W każdym odcinku zajebiście się czuję. Sensowny szlajanie to mnie rajcuje, Po mieście wędruję, nie widząc mety. Spotykamy także grywne kobiety orety. Czas poleciał, jak poważony Leca na pana jak szlojra, wyszemony. Na całe szczęście krótko opóźniony zdążyłem. A że nie zdąża, o to się martwiłem. się martwiłem, Nareszcie, szlajomy się po mieście. Nareszcie, co i się po mieście. Nareszcie, że po mieście.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 Szlają my się po mieście narysie, taki piękny, my się, po mieście nareszcie Szająy się, po mieście, narysie, taki pięknie się, po mieście nareszcie.